Sam 92, wersety od 13 do 16. Kto ma Biblię, niech otworzy, a kto nie ma, niech słucha. Sam 92, 13, 16 werset. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr Libanu. Zasadzeni w domu pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Jeszcze raz, jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni siły świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Wow! Kochani, przepiękny werset. Amen. Amen. Wiecie, ten werset mówi o tym, że nieważne ile masz lat, nieważne w jakim jesteś wieku, czy jesteś młody, czy jesteś stary, czy jesteś tak stary, że myślisz już, że, że ty już dla Boga nic nie jesteś w stanie zrobić. Werset mówi o tym, że będziesz świeży i będziesz mógł przyprowadzać innych ludzi do Chrystusa. Bo wiecie, całą esencją naszej pasji, naszej wiary jest to, aby inni ludzie byli... Wow. Jedna osoba. Co jest? Aby inni ludzie byli zbawieni. Aby inni ludzie byli zbawiani. Jezus powołuje swoich uczniów, wysyła ich na cały świat i daje im przykazanie. Idźcie na cały świat i głoście. Idźcie na cały świat i pozyskujcie ludzi dla Chrystusa, ponieważ w Nim jest wieczność, w Nim jest nasze uratowanie i On chce, żebyśmy my, my byli w tym miejscu, do którego On chce nas zaprowadzić, a więc miejscu, o którym żeśmy śpiewali, że jeśli tam jest tak dobrze, to ja chcę tam być. Ale niestety albo istety dla niektórych nas, z nas, jeszcze jest coś do zrobienia tutaj na ziemi. Amen? Wiecie, zauważyłem jedną rzecz, że ludziom w Kościele nie jest potrzebne tak bardzo, nie, nie są zainteresowani tak bardzo kazaniami na temat tego, takich serii powinieneś, Powinieneś być ładny, powinieneś być dobry, powinieneś być super, powinieneś to, powinieneś tamto. Ale ludzie tego, czego potrzebują w Kościele, to jak to zrobić? Jak to zrobić, aby przyprowadzać innych ludzi do Chrystusa? Jak to zrobić, aby ludzie nie mówili o mnie świr? Jak to zrobić, aby ludzie, których spotykam na swojej drodze, z którymi bywam każdego dnia w mojej pracy, w moim domu być może, co, żeby oni widzieli, że jestem od Chrystusa, że jestem Chrystusowy, że jestem Jezusowy, ale co, żeby nie mówili, że jestem świrem przy tym? I dzisiaj chciałbym Wam dać kilka takich wskazówek na ten temat, w jaki sposób to robić. Ja wierzę w to, że Bóg powołuje ludzi pasji. Ludzi pasji. Amen? Kto z Was ma jakąś pasję? Podnieście ręce do góry. Jeśli nie masz pasji w swoim życiu, to jest Ci bardzo smutno na pewno. Ponieważ pasja to jest coś, to jest hobby, to jest zamiłowanie do czegoś. Każdy ma zamiłowanie do czegoś. Każdy ma jakąś pasję. Być może nie masz czasu na swoją pasję, ale pasja w twoim sercu jest. Jedni lubią sporty motoro motorowe. Jedni lubią piłkę nożną. Na przykład brat Paweł bardzo lubi łowić ryby, co Jezusowi się bardzo podoba. Inni mają pasję do rybom mniej. Inni mają pasję do, wiecie, nie wiem, do grania na komputerze, do pisania programów. Inni mają pasję do innych jeszcze rzeczy. Być może Twoją pasją jest Twoja praca. Ale zauważcie, że kiedy masz zamiłowanie do czegoś, kiedy masz pasję do czegoś, to jesteś w stanie poświęcić swój najlepszy czas. Jesteś w stanie poświęcić wszystkie swoje finanse na to, aby realizować swoje marzenia, aby kupić nową wędkę bądź spławik, aby kupić koła nowe do samochodu, aby zrobić jeszcze innych milion rzeczy, bo to jest Twoja pasja i to jest Twoje zamiłowanie. I gdybym teraz Was zapytał, czy Jezus jest Twoją pasją, jak wielu z Was by powiedziała, tak Marcin. Jak wielu z Was aż podskoczyłoby do, do nieba. Czy Jezus jest Waszą pasją? Amen. Jeju, jakie to piękne i duchowe, dlatego chciałbym, żebyście dzisiaj pospadali z tych chmurek, bo są takie normalne rzeczy, takie normalne rzeczy, o których chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć, o których chciałbym was, do których chciałbym Was przekonać, jak w tym dzisiejszych czasach poruszać się w pasji, w pasji do Jezusa i przyprowadzać innych ludzi do Chrystusa. Jezus spotyka ludzi pasji. Jezus spotyka Piotra i Andrzeja, właśnie, którzy byli kim? Byli rybakami, ich praca, ich życie i, i ich całe jestestwo było związane z morzem, było związane z łódkami, było związane z wędkami, czy, czy czymkolwiek tam łowili w tamtym czasie. Ale Jezus podchodzi do nich i mówi im, nie zabija w nich pasji. I mówi, słuchajcie, teraz to już musicie porzucić łowienie ryb. Koniec, koniec wędkowania. Teraz to wy będziecie ze mną tutaj śmigać, ze mną będziecie chodzić, przy mnie będziecie wzrastać. Koniec łowienia ryb, tak jak moja żona. Koniec oglądania meczy. A Jezus nie zabił tego. Jezus mówi do nich w Ewangelii Mateusza, w czwartym rozdziale, 19 wersecie, mówi, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Wow, jak on to pięknie dyplomatycznie z tego wyszedł. Ale Jezus nie mówi tylko do nich. Jezus mówi do ciebie. Kochasz sporty motorowe, uczynię Cię kierowcą, kierowcą ludzi. Będziesz mógł wykorzystywać swoją pasję do tego, aby pozyskiwać innych dla Chrystusa. Kochasz wędkować, masz wiele czasu na to, aby spędzać z innymi ludźmi czas. Kiedy czekasz, aż ta ryba weźmie, Ty możesz tą pasję wykorzystać. Być może grasz na gitarze albo grasz na perkusji. Stwórz zespół. Zespół, który będzie uwierzył Jezusa. I ludzie, którzy się nawrócili, będą się nawracać. Wczoraj byłem, byłem w Janowicach i tam spotkałem pewne małżeństwo, które nawróciło się kilka, kilka tygodni temu. Kilka tygodni, bardzo świeża sprawa. Ci ludzie nawrócili się poprzez to, że jeden z chłopaków ubzdurał sobie, że oni muszą się nawrócić, że oni muszą się nawrócić, ponieważ Bóg położył ich, ich jemu na sercu. A ponieważ on chodził do, do tego człowieka, bo on jest barberem, to zaczął chodzić tak często, że już ten nie miał co szczyc. Ale zapraszał go ciągle na spotkania, zapraszał i zapraszał. I to był proces i to były, było półtora roku, zanim oni w ogóle zdecydowali się gdziekolwiek pójść. Człowiek, który, wiecie, cały, cały w, w, w tatuażach. Taki człowiek, wiecie, widać, że miał dobrą przeszłość. Ale jeden człowiek powiedział, nie odpuszczę, Bóg mi ich pokazuje, że oni, będą, że oni się nawrócą i ja będę tam chodził, pomimo tego, że nie mam co ścinać, ale będę im mówił o tym, że Chrystus jest i że On, że on ratuje ludzi. Dlaczego? Bo ten chłopak, który tam chodził, on miał wielką pasję do tego, aby ratować innych ludzi, aby zgubionych ratować. Poświęcaj swoje pieniądze. Do Barbera jak idziesz, to nie wydajesz 10 zł na przycięcie boków. Poświęcał swoje pieniądze, poświęcał swoje środki, żeby iść i mówić innym o Jezusie nie miał nic do ścięcia, ale chodził tam i w pewnym momencie oni przyjechali na spotkanie, nawrócili się i dzisiaj są w tym kościele i wczoraj rozmawiam z pastorem, mówi, Marcin, słuchaj, oni są na wszystkim, co jest możliwe. Cokolwiek by się nie działo w kościele, oni są. Cokolwiek by się nie działo w kościele, jakiekolwiek wydarzenie, jakiekolwiek nabożeństwo, cokolwiek by się nie było, ci ludzie są. Ich twarze się zmieniają, ich dzieci się zmieniły, na początku były strasznie niedobre, a teraz są grzeczne, Mówi, nie wiem. I mówi, podchodzi ten człowiek do mnie i mówi, tak, pastorze, jeżeli na coś potrzebujecie, to masz. Jeżeli na coś potrzebujecie, to masz. Jeżeli na coś potrzebujecie, to masz. Wow. Kiedy masz pasję dla Jezusa, kiedy masz pasję dla, dla Boga, to jesteś w stanie poświęcić wszystko. Tak samo, jak jesteś w stanie poświęcić wszystko dla swojego hobby. Kiedyś wydałem bardzo dużo pieniędzy, zabrałem swojego syna, moją pasją jest piłka nożna, Zabrałem go do, na stadion, na mecz reprezentacji Polski. Usiadłem z nim na tym stadionie, było bardzo dużo ludzi. I wiecie co? I to było najgorzej przeznaczone pieniądze, najgorzej wykorzystany czas w historii, w historii mojego hobby do piłki nożnej. Okazało się, że to strasznie mnie rozczarowało. Okazało się, że takie, wiecie, ja miałem jakieś oczekiwania. Ja myślałem, że tam zawsze jest pięknie, ładnie, cudownie, ludzie tylko skaczą i robią te fale. A okazało się, że tam jest bardzo zimno w listopadzie. Tak wieje, że, wiecie, nie da, się, nie da się tam wysiedzieć, a my żeśmy się ubrali jak na lato, ale mieliśmy szaliki. Bardzo mocno się tym rozczarowałem i prędzej czy później twoje hobby, czymkolwiek ono nie będzie, ciebie rozczaruje. Dlaczego? bo prawdziwą pasję, którą Bóg wkłada w nasze serce, prawdziwą pasją, jaką my, jako chrześcijanie, jako ludzie, którzy jesteśmy Chrystusowi, powołani i uratowani przez Niego, to jest pasja do tego, aby ratować innych ludzi. Bóg będzie wykorzystywał Twoje hobby, Bóg będzie wykorzystywał Twoją pasję, Bóg będzie wykorzystywał Twoją miłość, ale jeżeli nie dasz Mu do tego przestrzeni, to prędzej czy później rozczarujesz się swoją pasją. Amen? Rozumiemy? Ja bym chciał, aby dzisiaj to nabożeństwo, aby to kazanie wzbudziło w nas pasję do tego, aby pozyskiwać innych dla Chrystusa. Nigdy nie jesteś za stary, nigdy nie jesteś za młody na to, aby przyprowadzać ludzi do Chrystusa. Ja nie mówię, przyprowadzaj ludzi do Kościoła. Dobrze mnie zrozum. Ja mówię, przyprowadzaj ludzi do Jezusa, bo to jest najważniejsze. Kiedy ich przyprowadzisz do Jezusa, to oni sami przybiegną do Kościoła. Nie będziesz się musiał o to martwić, ale przyprowadzaj ludzi do Jezusa. I wiecie, największym błędem, jaki my popełniamy, to jest to, że my przyprowadzamy ludzi do Jezusa. Przyprowadzamy ludzi do Jezusa, przyprowadzamy ludzi do Kościoła. Ludzie się tu nawracają, mamy eventy ewangelizacyjne. Ja pamiętam, ale Arias tutaj był, tyle ludzi było w Kościele, ludzie się tu nawracali, oddawali swoje życie Chrystusowi, ale później, w pewnym momencie widzimy, że tych ludzi nie ma i wcale nie są z Jezusem. I wcale nie są być może w takim miejscu, w jakim my chcielibyśmy, aby byli. I wiecie, nie ma, Bóg nigdy nie patrzy w kategorii tłumu. To my patrzymy w kategorii tłumu. My patrzymy na nasze grupy, my patrzymy na nasz kościół, patrzymy na to miejsce i wydaje nam się, że najważniejsze jest to, aby tutaj było jak najwięcej ludzi. Patrzysz na swoją grupę, jest jedna, dwie osoby, myślisz sobie, uff, jeju, co ja robię nie tak, co jest nie tak, co, jest, co, co, co, co się dzieje, że mam tylko dwie osoby w tym miejscu? Ale jeśli masz dwie osoby, to masz dwie osoby do tego, aby się nimi zaopiekować. Amen? Jeśli w Kościele jest określona liczba osób, to są osoby, którymi się zaopiekujemy, a kiedy się zaopiekujemy, to oni przyprowadzą innych i będą się opiekować innymi. My patrzymy w kategorii tłumu, a Jezus nigdy nie patrzy na, na tłum, ponieważ Jezus nie chce tłumu, tłumów, ale Jezus chce serc. Jezus chce serc. Jezus chce mojego i Twojego serca. Nie ma uniwersalnej metody na łowienie ryb. Zgadza się? Co akwen, co miejsce. Wiecie, w morzu nie, nie złowisz chyba szczupaka. Nie złowisz. Ale tak samo w, w rzece nie, nie złowisz karpia. Ty musisz wiedzieć, co chcesz złowić i w jakie miejsca masz iść. Ty musisz wiedzieć, czego masz użyć. Jeżeli kochasz muzykę gregoriańską, to nie pójdziesz nawracać tych, którzy słuchają techno. Dlaczego? Bo w ogóle z nimi się nie dogadasz. Na żadnej płaszczyźnie. Musi być coś, że jeżeli chcesz kogoś złowić do Chrystusa, to musisz, musisz, przepraszam, że mówię to, że musisz, ale musisz wiedzieć, kogo chcesz złowić. Musisz wiedzieć, do kogo chcesz iść. Praktyczne wskazówki. I teraz mam pięć punktów, które chciałbym, abyśmy przeszli. Im dłużej jesteś wierzącym, tym mniej myślisz, jak osoba niewierząca. Zgadza się? Im dłużej jesteś wierzącym, tym mniej myślisz, jak osoba niewierząca. Twoje zainteresowania, twoje wartości, wszystko to, czym ty się kierujesz w swoim życiu, będzie odmienne od tego, co wyznają ludzie na zewnątrz. Ale są rzeczy, które możesz zmienić. Są rzeczy, które możesz zmienić. Możesz zmienić swój język, idąc do ludzi, do których chcesz iść. Ja pamiętam taką historię, kiedy na samym początku swojej służby razem z Lucynką i kilkoma innymi osobami roznosiliśmy kanapki po mieście. Pamiętacie, był taki okres 4-5 lat temu, kiedy, kiedy po prostu robiliśmy kanapki i chodziliśmy po mieście rozdawać innym ludziom. I pamiętam taką sytuację, kiedy stanąłem przy człowieku, który był wiecie, bardzo mocno uzależnioną osobą i obok mnie stanął drugi człowiek z ośrodka w Janowicach, który się niedawno nawrócił. I ten człowiek rozpoczął, ten z Janowic rozpoczął rozmowę z tym właśnie alkoholikiem i mówi do niego, słuchaj, w jakim ty jesteś stanie, tylko Bóg jest w stanie ciebie zbawić, ty jesteś grzesznikiem, do niczego się nie nadajesz. Autentyczna historia. Po czym widzę, co się dzieje, podchodzę, przybijam temu człowiekowi piątkę, mówię, cześć stary, jak się czujesz? co u Ciebie słychać. Wiecie, co ten człowiek powiedział? Nie, nie pamiętam, czy do Lucyny, czy do kogokolwiek. Mówi tak, ten niech spada, a z tym będę rozmawiał. Ten niech spada, a z tym będę rozmawiał. Wiecie, tak często widzę gdzieś w internecie, jak pewne kościoły chcą robić fajne rzeczy, chcą robić fajne ewangelizacje, chcą, zapraszają mega gości i błąd, który popełniają na samym początku jest taki. Patrzę na plakat, który jest, który jest do tego wydarzenia, a na tym plakacie jest napisane tak. Zapraszamy na nabożeństwo ewangelizacyjne. Głównym mówcą będzie, tam doświadczysz zbawienia. Spotkanie odbędzie się w zborze w tym i w tym. W większości jesteście wierzący. Wiecie, że to jest poprawnie napisane. Można się do tego czepiać? Można się do tego przyczepić? Jeju, będzie mega mówca. Będzie mega mówca, będzie ewangelizacja. Ale wiecie, co to mówi człowiekowi z ulicy? Wiecie, co to mówi człowiekowi z zewnątrz? Nic mu nie mówi. On nie wie, co to jest ewangelizacja, on nie wie, co to jest zbór, on nie wie, on do końca nie kojarzy, co to jest zbawienie. A my próbujemy, wiecie, w taki sposób robić rzeczy, żeby ci ludzie przychodzili, żeby oni się nawracali. Im dłużej jesteś wierzącym, tym mniej myślisz że osoba niewierząca. Musimy zmieniać nasz język. Wiecie, to nie jest tak, że ja wam teraz mówię, słuchajcie, weźcie teraz, hmm, weźcie teraz, zróbcie tak. Jezus, Jezus pierwszy cud robi w kanii galilejskiej, tak? Co się tam dzieje? Jezus jest zaproszony na wesele. Normalna impreza. Wesele. Kończy się alkohol i wiecie, Jezus mógłby powiedzieć tak. Alkoholu wam nie dam. Napisane jest, że żarłok i pijak Królestwa Bożego nie odziedziczy. Czy Jezus mógł powiedzieć, nie, to już koniec picia. Teraz będziemy studiować Pismo. Rozumiemy? Ale Jezus przystosowuje się do tych czasów. Przystosowuje się do tego miejsca, i robi coś, co wydaje nam się paranoją. Uderza w kontrowersję. Przemienia wodę w wino. I to nie byle jakie wino, tylko najlepsze wino, jakie jest. Wow. I nie traktuj tego teraz jak zaproszenia do tego, że teraz jak będziesz szedł do pijaków, to będziesz swoje pieniądze zamieniał na piwo dla nich. Wow, idę teraz, idę teraz na, na mylinę, będę, będę nawracał innych z pieniężę. Zamienię swoje pieniądze w piwo. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli już jesteś w takim miejscu, to postaraj się wejść i zrozumieć tych ludzi, którzy tam są. Im dłużej jesteś wierzącym, tym mniej myślisz jak osoba niewierząca. Dwa. Zrozum i przystosuj się do kultury ludzi, których chcesz pozyskiwać. Jezus w Ewangelii Łukasza w 10. rozdziale, w 8 wersecie mówi do swoich uczniów tak. A jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, przyjmą was i przyjmą was, spożywajcie to, co wam podadzą. Jezusowi nie chodziło o zalecenia żywieniowe. Nie chodziło Mu o to, żeby im powiedzieć, słuchajcie, no tak jak pójdziecie, no to już nie wypada nie zjeść. Jezus mówi tutaj konkretną rzecz, że jeżeli już Bóg posyła Cię w takie miejsca, w których są ludzie niewierzący, to musisz przystosować się do tego, w jaki sposób z nimi rozmawiać, w jaki sposób być dla nich w formie grzecznościowej, jak pojedziesz gdzieś do, do dalekiego kraju, nie wiem, czy do Japonii, czy gdzieś i czegoś tam nie zjesz, to wiecie, co się dzieje. Ludzie się obrażają. Stół jest najlepszym miejscem do budowania relacji. Wspólne posiłki są najlepszym miejscem do budowania relacji. Jezus przy posiłkach buduje najlepsze relacje ze swoimi uczniami. Jezusowi nie chodziło o zalecenia żywieniowe, ale dał im praktyczną wskazówkę, że jeśli coś nie zaburza biblijnej wartości, jeśli coś nie zaburza biblijnej wartości, to może warto się przystosować, aby pozyskać innych. I tu często, wiecie, na przeszkodzie stoi nasze, nasze wygodne ja. Ja tam nie pójdę. Bóg mnie posyła, ciągnie mnie. Ja tam nie pójdę, bo tam są niewierzący. Ile razy słyszałem z ust ludzi, którzy, którzy chodzą do kościoła: Ja tam nie pójdę, tam są, tam są. Świat tam jest. Świat tam jest. A Jezus posyła Cię do świata abyś pozyskiwał ludzi dla Niego. Jak to? Ja mam pozyskiwać ich na ich warunkach? Kontrowersyjnie. Tak. Tak. Tak. Teraz zastanów się, nie odpowiadaj mi na to pytanie, ale chciałbym, żeby ono utkwiło w Twojej głowie i żebyś wieczorem albo kiedykolwiek tam się zastanawiasz nad życiem, żebyś się zastanowił nad tym. Ale mam takie pytanie, czy dalej chcesz pozyskiwać innych na swoich warunkach i jaki to daje owoc dzisiaj w Twoim życiu? Czy dalej chcesz pozyskiwać ludzi na swoich warunkach i jaki to jest owoc, jaki to daje owoc w Twoim życiu? Takie do zastanowienia. Zrozum i przystosuj się do kultury ludzi, których chcesz pozyskać. Trzeci punkt. Kochaj ludzi niewierzących tak jak Jezus. Uu. Najczęściej lekceważoną rzeczą prowadzącą do rozwoju Kościoła jest kochanie niewierzących, tak jak czynił to Jezus. Często w Kościele jest nam ciężko siebie samych kochać. Często w domach jest nam ciężko kochać nasze rodziny, naszych bliskich. Ktoś tam jest lepszy, ktoś tam jest gorszy. Ciężko nam jest kochać innych ludzi. W kościele, w naszych domach. A ja mam kochać ludzi niewierzących? Ja mam kochać tych, którzy dzisiaj być może robią jakieś złe rzeczy. Mam kochać tych, którzy, którzy być może skrzywdzili mnie. Ja mam kochać innych tak jak Jezus? Wiecie, Jezus jest wspaniałym przykładem miłości ekstremalnej. Chodząc po tej ziemi, spotykał ludzi, których jako Bóg powinien nimi gardzić i się nich brzydzić. On jest Bogiem, a oni... Ale Bóg ekstremalnie kocha człowieka. Ekstremalnie. Bóg podchodził do tych ludzi, uzdrawiał, uratował, podnosił, dodawał otuchy, dodawał nadziei. I to, kim my dzisiaj powinniśmy być, to powinniśmy być takim Jezusem, który chodzi i ludzi obok nas dodaje im nadziei na, do ich życia. A często zachowujemy się na odwrót. Nie chciałbym tutaj wzbudzać was poczucia winy. w ogóle uważam, że to nie jest miejsce do tego, żeby wzbudzać w kimkolwiek poczucie winy. ale prawda jest taka, że my często sobie wybieramy ludzi, którym chcemy pomóc. Jezus, Bóg, posyła nas do konkretnych ludzi, ale my potrafimy tych konkretnych ludzi ominąć, żeby trafić do tych, którzy będą nam pasować. Jezus tego nie robił. On był wrażliwy na krzyk innych ludzi. On był wrażliwy na głos innego człowieka. Dlatego my dzisiaj żyjąc w XXI wieku jesteśmy powołani do tego, aby się wsłuchiwać w ludzi i iść do konkretnych ludzi, nie do tłumów. Być może jesteś powołany do tego, aby mówić do tłumów, ale zawsze pójdziesz do konkretnego człowieka. Konkretnego człowieka będziesz wspierał, konkretnego człowieka będziesz prowadził w jego drodze uczniostwa. Nie dasz rady poprowadzić dziesięciu osób naraz, ale jednego konkretnego człowieka z punktu A do punktu B jesteś w stanie poprowadzić. I to jest bardzo ważne i to jest to, o czym ja mówię. Pierwszy Jana 4,8. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Amen? Kochaj ludzi niewierzących, tak jak kochał ich Jezus. Czwarty punkt. Poświęcaj ludziom swój najlepszy czas. Poświęcaj ludziom swój najlepszy czas. Kiedy masz hobby, kiedy masz zainteresowanie, kiedy jesteś zakochany w pewnym... W pewnym aspekcie życia, który dużo czasu Ci zajmuje. Jesteś w stanie poświęcić swój najlepszy czas. Wracasz z pracy i pierwsze co robisz, to sprawdzasz wyniki sportów motorowych. Pierwsze co robisz, to już przygotowujesz zanętę do tego, żeby wyjść na ryby. Pierwsze co robisz, to patrzysz, czy dzisiejszego dnia leci jakiś mecz. Ale kiedy chcesz czynić innych ludzi uczniami, tak jak robił to Jezus, to Jezus spędzał z nimi swój najlepszy czas. Każdy czas wolny. Pamiętam, kiedy ja się nawracałem, kiedy wróciłem z Janowic Wielkich do Kamiennej Góry i pierwszego dnia, kiedy wróciłem, siedziałem u babci, wieczorem na, siedziałem u niej w domu, ona byłem sam, ona poszła akurat na, do kościoła swojego i pamiętam, pomyślałem wtedy tak, co ja teraz będę robił? Pół roku minęło, chciałbym do tego kościoła, będę tam chodził raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu, ale co ja teraz będę robił na co dzień? Kiedy byłem w ośrodku, co codziennie czytałem Biblię, kiedy byłem w ośrodku, to codziennie miałem uwielbienie. Kiedy byłem w ośrodku, to codziennie miałem bardzo wartościowe zajęcia, które uczyły mnie do, i przystosowały do, przystosowywały do tego, aby kiedyś stać się liderem. Wiecie, uważam, że ośrodek to jest najlepsze miejsce do tworzenia liderów. Jakkolwiek to zabrzmi, Bóg chce używać tego miejsca do tego, aby wzrastali też ludzie jako liderzy. Ale zastanawiałem się wtedy i pamiętam, że łzami pociekła, bo nie wiedziałem, co teraz będę robił. Moja żona jeszcze była wtedy daleko ode mnie. Z teściami jeszcze wtedy nie miałem kontaktu. Generalnie zostałem sam sobie i myślałem, co ja teraz będę robił. I zadzwonił telefon. Patrzę, numer nieznany. I odzywa się głos. Cześć, nazywam się Robert. Cześć, Marcin, wyszedłeś ze środka, chciałbym się z tobą spotkać. Masz czas? I mówię, kiedy? Teraz. Ja mówię, z nieba mi spadłeś, człowieku. I wiecie, ten człowiek przez dwa kolejne lata poświęcał swój czas Rozumiał to, co ja do niego mówię. Zabierał mnie w miejsca, w, których, w które sam prawdopodobnie bym nie poszedł. Ten człowiek był na każdym mój telefon. Ten człowiek zawsze, kiedy mi było smutno i źle, był przy mnie. Ten człowiek zawsze, kiedy byłem radosny i wesoły, to on też taki był. On naprawdę był ta, moim ojcem na tamten czas. Był zainteresowany moim życiem, był zainteresowany mną. Dlatego Jezus nie mówi o tłumach, Jezus mówi o pojedynczym człowieku. Bo tylko pojedynczemu człowiekowi jesteśmy w stanie poświęcić tyle czasu. Dzięki niemu prawdopodobnie jestem w miejscu, w którym dzisiaj jestem. Ale przyszedł czas, kiedy ten człowiek powiedział do mnie tak. Marcin, dałem Ci wszystko, co miałem. Już więcej nie mam. Musisz iść dalej. Musisz iść dalej. Do dzisiaj mam z nim kontakt. Do dzisiaj rozmawiamy, do dzisiaj spotykamy się co jakiś czas. Ale już inaczej. Już on jest w innym miejscu, jestem w innym miejscu. Jak ważne jest to, aby stał się dla kogoś ojcem, jak ważne jest to, abyś się stał dla kogoś matką. Jak ważne to jest, żebyś w tym procesie przeprowadzał ludzi w ich słabościach, w ich niedoskonałościach, abyś ich rozumiał, abyś ich wspierał. Nie oceniał, ale wspierał, dodawał otuchy nadziei, bo jest dla każdego więcej. Poświęcaj ludziom swój najlepszy czas. Pamiętam, miałem taki okres, który był takim gorszym okresem po tym wyjściu. I on do mnie zadzwonił, że dzisiaj nie będzie się mógł ze mną spotkać, bo jedzie do kina ze swoją żoną, a czekała na to bardzo długo. Ale miałem bardzo zły czas. I przez telefon podobno zachowywałem się tak, że, że on wyczuł, że coś jest nie tak. Poświęcił ten czas z żoną, przesunął go o dwa dni później, ale przyjechał do mnie i siedział ze mną przez sześć godzin. Żeśmy modlili się, uwielbiali Pana Boga i rozmawiali o, o, o, o, dalszym, o dalszym życiu. Rano wstałem innym człowiekiem. Nie mówię Ci teraz poświęcaj swoją żonę, poświęć żonę, idź na mecz. Nie chcę Ci tego powiedzieć, ale chcę, żebyś był wyczulony na głos Ducha Świętego, który będzie mówił do Ciebie bardzo wyraźnie. Duch Święty będzie mówił do Ciebie bardzo wyraźnie. Poświęcaj ludziom swój najlepszy czas. Piąty, ostatni punkt. Inspiracja z tego tygodnia, pewien bardzo, bardzo bliski mojemu sercu pastor powiedział tak, albo masz dzieci, albo masz Albo masz dzieci, albo masz pieniądze. Albo masz dzieci, albo masz pieniądze. Jeśli masz dzieci... jeśli ma, Kto z was ma dzieci? Wiecie, że dzieci to jest studnia bez dna. To jest skarbonka, do której wrzucasz i wrzucasz i wrzucasz, a tam nie widać, nie widać żebyś, żeby cokolwiek jeszcze ci przyrastało, tylko wręcz ciągle ci ubywa. Nie jesteś w stanie odłożyć, nie jesteś w stanie nic zrobić, bo cokolwiek się cokolwiek już odłożysz, to, myśl, to za chwilę przybiega. Jadę na wycieczkę, jadę na zieloną szkołę, muszę tu, muszę tamto. Nie jesteś w stanie zrobić nic, kiedy masz dzieci. Bo albo masz dzieci, albo masz pieniądze. Wielu ludzi dzisiaj rezygnuje z dzieci i robią karierę po to, żeby mieć pieniądze. Ale błogosławieństwem największym w naszym życiu są dzieci. Nie oddałbym swojego tymka za żadną kwotę. Chyba, że chcecie rozmawiać poważnie. Ja ja żartuję. Nie oddałbym swojego dziecka za nic. Bardzo je kocham, jest wspaniały, jest cudowny. Albo masz dzieci, albo masz pieniądze. Jeżeli chcesz mieć duchowe dzieci, jeśli ty indywidualnie chcesz mieć duchowe dzieci, jeżeli my jako Kościół chcemy mieć duchowe dzieci, to musimy wydawać pieniądze. Robert na nic mi nie żałował. Zabierał mnie do super restauracji, płacił za konferencję, wiedział, że miałem się źle w tamtym czasie. Miałem się bardzo źle finansowo, ale wspierał mnie, dodawał mi tych pieniędzy. Traktował mnie jak dziecko, jak swoje dziecko, jak swojego syna. I nie żałował mi ani grosza. Jeśli chcesz mieć dzieci, duchowe dzieci w kościele, jeżeli chcemy mieć duchowe dzieci w kościele, musimy wydawać pieniądze. Musimy robić różne rzeczy. Za pieniądze dzisiaj, w dzisiejszych czasach kupujemy jakość. Zauważyliście? Możesz kupić tą samą rzecz za kilka złotych, a możesz tą samą rzecz kupić za kilkaset złotych, Gwarantuję Ci, że dłużej Ci posłuży ta rzecz za kilkaset złotych. Dlaczego? Bo płacić za jakość. Jeśli chcemy mieć duchowe dzieci, jeśli chcecie mieć duchowe dzieci w swoim życiu, to będziecie musieli płacić pieniądze. I albo będziesz miał pieniądze, albo będziesz miał dzieci. I są kościoły, w których pastorzy chwalą się, że mają bardzo dużo pieniędzy odłożonych na kontach. Rozmawiając z takimi pastorami, którzy się cieszyli z tego, że mają wiele pieniążków odłożonych na kupce, bo kiedyś w przyszłości będziemy coś robić. Tylko mijają lata, a ta przyszłość nie przychodzi. Ludzie umierają, ludzi ubywa z kościoła, a oni nie wydają nic z tej świętej kubki. Z tej świętej kubki nic nie ubywa, bo kiedyś przyjdzie coś. Bo kiedyś będzie coś. Bo kiedyś wybudujemy nowy budynek. Myślę w kategoriach takich. Kiedy chcesz budować nowy budynek, kiedy chcesz poszerzać pewne miejsce, kiedy chcesz poszerzać pewne rzeczy, to nie może przyświecić tego, aby nasze serca były wielkie. Bóg chce naszych serc i nasze serca muszą być wielkie. Nie potrzebujemy większych budynków, potrzebujemy większych serc. Potrzebujemy większy, większych serc, bo kiedy będziesz miał wielkie serce, to będziesz przyprowadzał innych ludzi, a oni sami zdeterminują to, że będą chcieli powiększyć to miejsce. Rozumiemy? Amen, Kościele? Jeżeli będziemy mieli wielkie serca i będzie tutaj przychodzić wiele ludzi, to oni sami zburzą te ściany. Wyłożą na to swój czas, wyłożą swoje pieniądze, wyłożą wszystko, co będą mieli po to, aby to miejsce wzrastało. Ale to, czego dzisiaj potrzebujemy jako chrześcijanie, jako ludzie, potrzebujemy większych serc. Współczujących serc, kochających serc, ekstremalnie kochających serc. Daję wam te wskazówki one może są, nie są duchowe, może nie są bardzo duchowe, ale są duchowe. One są bardzo duchowe. Bo jeżeli weźmiesz je do swojego serca, to będziesz wiedział, jak postępować z ludźmi, będziesz wiedział, jak stać się ojcem i matką dla kogoś. I przez to będziemy wzrastać, i przez to będziemy szli do przodu, a przez to i ty pójdziesz do przodu. Powiesz, nie jestem powołany. Nigdzie w Biblii nie przeczytałem, że nie jesteś do tego powołany. Nigdzie w Biblii. Jeśli znacie taki werset, powiedzcie, ja nie znam. Pastorze, każdy z nas jest powołany do tego, aby przeprowadzać innej do Chrystusa. Każdy z nas jest powołany do tego, aby aby, jak to mówi Boże Słowo, obwieszczać, że Pan jest prawy. Obwieszczać, że Pan jest prawy, że On jest opoką moją. Każdy z nas, ktokolwiek tutaj nie jest. Zachęciłem Was do tego? Amen. Kochani, a więc tak, im dłużej jesteś wierzącym, tym mniej myślisz że jak osoba niewierząca. Zrozum i przystosuj się do kultury ludzi, których chcesz pozyskać. Kochaj ludzi niewierzących tak jak Jezus. Poświęcaj ludziom swój najlepszy czas. I albo masz dzieci... A mama masz pieniądze. Wstańmy kościele, pomódmy się.